Witam bardzo serdecznie słuchaczy kombinatu. Dzisiaj wracamy do jednego z dwóch głównych moich kombinatowych tematów. Choć ostatnio śmiałem się, że odkąd ruszył nawiedzony podcast Trzymasa, do którego przeniosłem się z horrorem, na kombinacie zostają mi już tylko Gwiezdne Wojny. Dzisiaj zatem wracamy do Gwiezdnych Wojen i to właśnie od odległej Galaktyki Rozpoczniemy kombinatowy rok 2015. W lipcu recenzowałem tutaj książkę Świt Jedi w nicość i zaserwowałem wtedy długi wstęp o swoich postanowieniach noworocznych i o tym jak to założyłem sobie, że w 2014 przeczytam wszystkie książki ze stajni Lukasa, jakimi uraczy nas Amber. Jak się okazało, były tylko dwa takie tytuły. Wspomniane Wnicość oraz Kenobi, któremu bliżej przyjrzę się dzisiaj. Zacząłem go czytać we wrześniu, bo te książki wyszły prawie równocześnie. Skończyłem rzutem na taśmę krótko przed Sylwestrem, więc ostatecznie postanowienie się udało. Ale też chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że czytałem to tak długo, nie dlatego, że to jest zła książka, a po prostu jesienią sporo się działo w temacie Kinga i jakoś mm, wszystko mnie skutecznie od niej odciągało. A gdy już pierwsza rzecz mnie odciągnęła i gdy odłożyłem na półkę i zrobiłem sobie przerwę, to jakoś później nie mogłem się zabrać. Nie mogłem do niej wrócić. Choć zgadzam się, że to mogło mieć wpływ na moją ostateczną ocenę, ale o tym za chwilę. Kenobi to jest powieść, która w chronologii Gwiezdnych Wojen rozgrywa się bezpośrednio po zemście Sithów. Wielkie przemiany w galaktyce są tylko wspomniane. Czytelnik śledzi akcję rozgrywającą się na obrzeżach galaktyki, na słonecznej planecie Tatooine, znanej póki co z pięciu filmowych epizodów. Obi-Wan osiedla się na pustynnej planecie, przyjmuje imię Ben, Planuje wieść życie pustelnika, oddawać się medytacjom i chronić farmę Larsa Owena, na którą trafił narodzony niedawno Luke Skywalker. Tyle jeśli chodzi o założenia. W praktyce oczywiście sprawy muszą się trochę skomplikować. Równolegle śledzimy losy pewnej osady. Poznajemy ich mieszkańców, ich problemy z Tuskenami, relacje łączące głównych bohaterów. Zaś przez pierwszą połowę książki tytułowy bohater, Ben Kenobi, funkcjonuje gdzieś na drugim planie. Kenobi jest napisany według reguł rządzących westernem. Zarówno sceneria, jak i cały szablon powieści jest typowo westernowy. Poznajemy prostych ludzi, żyjących i ciężko pracujących w równie ciężkich warunkach oraz przybysza z zewnątrz, milczącego, tajemniczego, gwiezdno odpowiednika westernowych rewolwerowców, który bardzo chce żyć na uboczu i utrzymać swoje tajemnice w sekrecie. Ale za każdym razem, kiedy pojawia się na pierwszym planie, pakuje się w kłopoty albo trafia w centrum jakiegoś konfliktu, który musi rozwiązać. W ten sposób staje się bardzo popularną postacią i to jest trochę taki zabawny wątek, no bo wiemy doskonale, że Kenobi będzie żył na Tatooine przez kolejne 19 lat. Będzie wiódł życie Pustelnika, będzie skutecznie ukrywał się przed Imperium, będzie jakąś tam tajemniczą postacią. Ale to w końcu jest książka z cyklu Gwiezdne Wojny, więc trzeba wprowadzić jakąś akcję. I tak patrząc na to, ile nasz bohater zrobił przez ten króciutki czas, przez ten króciutki przedział czasu, który mamy w tej powieści, ile walczył, ile razy wyciągnął miecz, ilu agresorów ubił, to ciężko wyobrazić sobie pozostałe niespełna dwie dekady pustelniczego życia. Tak naprawdę miałem wrażenie, że gdyby Ben... Znaczy, to jest tak, tak fajnie przekoloryzowane, bo gdyby on na siłę nie chciał być pustelnikiem, tylko po prostu pojawił się tam jako normalny człowiek i, i zaszył się jakoś w centrum, a nie na uboczu, utrzymywałby kontakty, które i tak przecież utrzymuje, nawet gdyby ożenił się z, z kobietą, główną bohaterką książki, to pewnie lepiej zakamuflowałby się niż koniecznie ja muszę żyć na uboczu, ja jestem pustelnikiem, ja nie będę nawiązywał żadnych kontaktów i tak dalej tak czy inaczej ja tego nie krytykuję to tak musiało być I, i to tak wypada dobrze i działa sprawnie po prostu jest trochę śmieszne to jest książka, którą czytało mi się doskonale i ja będę ją oceniał bardzo pozytywnie choć tak jak wspomniałem na początku czytałem ją na dwie raty co zaburzyło mi trochę płynność lektury w recenzjach słyszy się krytykę pierwszej połowy książki że wlecze się, że jest nudno no, Ja kompletnie tego tak nie odebrałem, ale nie wiem czy faktycznie nudno nie jest, czy jest to efekt czytania na raty. Moim zdaniem to pierwsze i tej wersji będę się trzymał. Książkę napisał John Jackson Miller, autor głównie gwiezdnowojennych komiksów, takich jak Rycerze Starej Republiki, Empire czy Night Errant. Błędny rycerz doczekał się też wersji książkowej autorstwa Millera właśnie, której ja jeszcze nie czytałem. Czytałem za to Zaginione plemię Sitów jego autorstwa i książka mi się podobała, choć jest to dość specyficzny zbiór. Nie zaczynałbym od niego, bo można się odbić. To jest raczej dodatek do długiej serii z końca chronologii. Tak czy inaczej na podstawie tych trzech książek ludzie wyrobili już sobie zdanie na temat tego autora i jego stylu. I to jest zdanie dobre, ale umiarkowanie dobre. Osobiście jestem daleki od własnego zdania na temat autora, na temat Johna Jacksona Millera. Zbyt mało go poznałem, by dostrzec jakieś wady, zalety, czy w ogóle charakterystyczne motywy. Planuję niebawem sięgnąć po błędnego rycerza, więc może wtedy coś więcej na ten temat powiem. Na chwilę obecną Kenobiego polecam, a autora nie krytykuję. Dodatkowo jest to książka raczej przystępna dla ludzi z zerową wiedzą na temat starego, rozszerzonego uniwersum. Wystarczy znać zarys fabuły filmowej i bez problemu można się tutaj odnaleźć. Choć trzeba też zaznaczyć, że znajdziemy tutaj sporo nawiązań do innych źródeł i to jest plus. Plus z mojego punktu widzenia, bo liznąłem temat na tyle, że no wyłapywałem co trzeba, ale dla ludzi z zerową wiedzą to nie będą fakty wpływające na zrozumienie fabuły. Od zwykłe ciekawostki, do których można się później dogrzebać w innych źródłach, ale nie trzeba. Czy jest to dobra książka na start? Pff, nie wydaje mi się. Znajdziemy sporo lepszych na początek, chociaż ja uważam, że właśnie tego typu książka, książka skupiająca się na jednym bohaterze, najlepiej takim znanym z filmów, jest właśnie no, najlepszym rozwiązaniem na rozpoczęcie przygody z tym uniwersum, więc pewnie gdzieś tam na którymś miejscu wskazałbym Kenobi'ego jako tę, od której można zacząć. Wydaje mi się, że jest to yy, dla fanów uniwersum po prostu przyjemna ciekawostka i tyle. I niestety jest to wszystko, co zaserwował nam Amber w roku ubiegłym. I cały czas nie wiadomo, co dalej z polskimi książkami z uniwersum Star Wars. Pozostało jeszcze kilka tytułów ze starego rozszerzonego uniwersum, których Amber nie wydał. Powoli rozkręca się nowy kanon, ale tu też nie dostajemy żadnych zapowiedzi. A przecież już w Stanach była wydana książka e, będąca prequelem do serialu Rebels, a Rebelianci lecą w, w polskim Disney XD, także. No jak nie teraz, to kiedy? Z punktu widzenia zwykłego czytelnika, jakim jestem. Trudno powiedzieć o co chodzi. No, okej, okay, były zamieszania z licencją, ale. Po pierwsze, no teraz już jest wszystko chyba wyklarowane. A po drugie, to nie jest tak jak w przypadku komiksów, gdzie całe uniwersum przeszło z Dark Horse do Marvela. I, no i zrobił się bałagan. I przez jakiś czas było to wstrzymane, a, a potem jakieś tam komplikacje jeszcze były. No, w Stanach książki gwieznowojenne cały czas wydaje Del Rey. U nas, tak jak przed rokiem stanęło, tak w zasadzie stoi po dziś dzień. <laughs> A ja przyznaję, że dawno nie czułem takiego głodu na książki z uniwersum Star Wars. I to zarówno na zaległe legendy, bo na kilka zaległych książek mam jeszcze chrapkę, jak i na nowy kanon, na który czekam naprawdę z otwartymi ramionami. Mam ogromną nadzieję, że niedługo ten temat ruszy i wszystko się jakoś wyprostuje, ale na chwilę obecną trzeba przeżyć te mroczne czasy i czekać na nową nadzieję. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Can you take me home?